No to faktycznie to co się wydarzyło w finale supercarów to jest jakaś, przynajmniej przeze mnie wcześniej, niedoświadczona historia. Właściwie to już dla mnie wyścig się skończył na pierwszym prawym zakręcie, kiedy to dostałem strzała, ale nie wiem od kogo niestety, bo dostałem tych strzałów kilka. Niestety trafiło też w zawieszenie, kompletnie skrzywiona kierownica wręcz stała do góry nogami, więc wiedziałem, że dla mnie jest już po zabawie wręcz myślałem, że już dalej nie pojadę całkiem, bo no, no bo faktycznie wszystko pokrzywione później jeszcze próbowałem cokolwiek robić, ale no niestety bez najmniejszych szans było naprawdę niesamowicie ślisko e, a do tego wszystkiego jakieś kolejne strzały były jakieś kolejne fajty e, nie wiem od kogo, nie wiem co tam się działo pewnie na jakimś filmie będzie widać później sobie pooglądam natomiast to, to oczywiście to nie była niczyja pewnie zła wola, tylko po prostu było tak ślisko, że chłopaki E, wszyscy właściwie nie mogliśmy opanować samochodów i, i, i to bardziej samochód decydował i, los, i, i losowo, że tak powiem, kierunki jazdy były dobierane, a nie tam, gdzie my chcieliśmy podążać. Nie wiem jak wygląda sytuacja punktowa, jeżeli chodzi o Mistrzostwa polskie, ale e, jakby no, na pewno Marcin mnie dogonił, jeżeli chodzi o punktację, jeśli nie przegonił, tego nie wiem, natomiast... E, jest jeszcze długi sezon, mamy jeszcze cztery rundy. Eee, czym bliższa rywalizacja będzie i czym równiejsze punkty będziemy mieli przed ostatnią decydującą rundą, tym lepiej po prostu dla widowiska, dla, dla wszystkich.